Stefan Batory, król polski od 1576 roku i Jan Zamojski, czyli druga osoba w państwie, kanclerz wielki koronny, hetman, szara eminencja XVI-wiecznej Polski. To bohaterowie dzisiejszej audycji. Jak syn wojewody siedmiogrodzkiego Stefana został naszym władcą, królem legendą i pogromcą Moskwy. A jak syn kasztelana Chełmskiego, Jana Zygmunta, stał się najbogatszym magnatem Europy i prawą ręką Batorego, wicekrólem, jak nazywali Zamojskiego, podobno już mu współcześni. Jak Batory i Zamojski zmienili historię Polski. Historia Żywa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 obraz niesprzeczny ciągłych zwycięstw pod Stefanem co może Polska kiedy król waleczny umie być wodzem i panem? jak tylko boje ukończył zawzięte innym się trudem zajmuje skrzesza nauki daje prawa święte i szczęście państwu gruntuje Julian Ursyn Niemcewicz należał do zwolenników Stefana Batorego, ale równie pochlebnie wyrażał się o władcy francuski pisarz Michał z Montaigne. Ten, którego Polacy obrali swym królem, był naprawdę jednym z największych władców naszego wieku. Stefan Batory młodość spędził na dworze cesarskim, gdzie otrzymał staranne wykształcenie. Oprócz języka węgierskiego znał biegle łacinę, włoski, niemiecki, ale po polsku mówić się podobno nie nauczył. Po ucieczce Henryka III Walezego, naszego pierwszego elekcyjnego króla, wysunął swoją kandydaturę na tron Polski. Został poparty przez Zborowski, Karnkowskiego, Zamojskiego. I zgodził się na poślubienie o 10 lat starszej 54-letniej królewny Anny Jagiellonki. Ale to po prostu nie toczyło się tak łatwo, jak łatwo się o tym mówi. Był przecież jeszcze cesarz Maksymilian II, już ogłoszony przez większość senatorów królem Polski. Co zdecydowało o tym, że Batory jednak zwyciężył w bojach o tron Polski. Stefan Batory nie był kandydatem, który rzucał się w oczy jako naturalny wybór elitom szlacheckim, które urabiały opinię mas uprawnionych do głosowania, a uprawniony do głosowania każdy szlachcic posesjonat. Tę zasadę przeforsował nie kto inny, jak wspomniany już także Jan Zamojski. Obaj, i Batory, i Zamojski, Wynieśli pewnie coś ze swoich późniejszych przekonań, wizji, ze studiów, które w pewnym momencie w jednym miejscu przebiegały, a mianowicie w Padwie, w tym jednym z najważniejszych ośrodków klasycznego prawa i klasycznej edukacji we Włoszech. Dla Batorego lekturą ulubioną byli klasycy. W szczególności lubił czytać Juliusza Cezara. Myślę, że ten świat klasyczny, świat wielkich wodzów, cnotliwych senatorów, to są wyobrażenia, które bardzo wpłynęły na bohaterów dzisiejszej opowieści. Stefan Batory Wyobrażał sobie siebie pewnie w roli takiego wielkiego wodza, podbitego narodu, ze względu na doświadczenie jego rodzimych Węgier, a konkretnie siedmiogrodzkiej części dawnej korony św. Stefana, która uległa tragicznemu losowi rozbiorów w momencie inwazji tureckiej na Węgry. 1526 roku chciał, tak jak wielu jego ziomków, przecież zrzucić tę zależność, odbudować niepodległe, potężne Węgry, odbudować Siedmiogrodu. Myślę, że spojrzenie na tron opróżniony w Polsce po śmierci Zygmunta Augusta z naturalnych panów, jak nazywano Jagiellonów, musiało przyciągnąć uwagę Stefana Batorego także ze względu na już istniejące więzi i kontakty osobiste między częścią elit Rzeczpospolitej a siedmiogrodem Te więzi wiązały się z trwaniem na tronie węgierskim kontestującym władze Habsburgów Izabeli z rodu Jagiellońskiego i później jej syna Jana Zygmunta. To właśnie stawka na Izabelę przeciwko Habsburgom będzie głównym wyborem politycznym w młodości Stefana Batorego. A ta stawka oznaczała rzecz jasna otwarcie na świat Polski, pewną grupą Możno władców, zwłaszcza małopolskich, którzy zechcą poprzeć Stefana Batorego na drugiej elekcji. Na pierwszej elekcji Batory wiedział, że jeszcze nie ma szans i nie próbował nawet swoich sił. Ta elekcja dawała ogromną przewagę Habsburgowi, Maksymilianowi II, który został przecież faktycznie wybrany. Ogłoszono ten wybór jednakże w Nowym mieście, w Warszawie, w grudniu roku 1575. Ale ten wybór został zakwestionowany przez część szlacheckiej opozycji, której liderem był Mikołaj Sienicki, przywódca obozu egzekucyjnego tego ruchu reformatorskiego średniej szlachty, najwspanialszy mówca sejmowy, po nim pałeczkę przywódcy tego obozu i najwspanialszego mówcy przejmie właśnie Jan Zamojski. Otóż Mikołaj Sienicki zgłosił kandydaturę Stefana Batorego, uznając, że najlepszą formułą dla jej przeforsowania będzie ogłoszenie, iż królem wybrana będzie Anna Jagiellonka, a Batory zostanie, nie można powiedzieć, królem małżonkiem, bo miał zyskać pełne prawa królewskie, ale obowiązkiem wstępnym do objęcia przezeń korony króla polskiego było zaślubienie tej kontynuatorki tradycji dziedzictwa jagiellońskiego. I to się panom braciom bardzo spodobało. Czyli mamy... I jednocześnie trwanie dynastii jagiellońskiej na tronie i jednocześnie możemy przeciwstawić się w ten sposób skuteczniej niepopularnej w dużej części szlachty kandydaturze habsburskiej. Jan Zamoyski zaprojektował elekcję i podobno zastrzegł, że kandydatem do tronu może być tylko członek narodu słowiańskiego i katolik, stąd Anna Jagiellonka, choć sam Jan Zamojski przeszedł na katolicyzm podczas zagranicznych studiów, bo przecież po ojcu był kalwinistą. Tak, połowa wieku XVI to były czasy częstych konwersji, ale przecież były już i rekonwersje, to znaczy wracano do religii katolickiej. To były czasy głębokiego fermentu religijnego, który jednakże w Rzeczpospolitej inaczej niż w innych krajach europejskich, nie doprowadził do rzezi, nie doprowadził do wielkiej wojny domowej. Pokój polityczny w państwie został utrzymany i stąd stosunkowa łatwość właśnie dokonywania tego rodzaju zmiany. Dla Jana Zamojskiego ta zmiana była wynikiem studiów w Padwie. Z kolei jeśli idzie o Stefana Batorego, o 9 lat starszego od Jana Zamojskiego, to wychowany był od początku przez oboje rodziców, a w szczególności przez matkę w duchu katolickim. Jednakże nie była to umysłowość, można powiedzieć, kontreformacyjna, nastawiony na nawracanie siłą niekatolickich poddanych. W Siedmiogrodzie na Węgrzech kultura polityczna była bardzo podobna jak w Rzeczpospolitej. To była kultura polityczna szlachecka, w której wolność szlachecka była szczególnie wysoko ulokowana. Nie zamierzał być narzędziem katolickiej rekonkwisty. Wracając do Anny Jagielonki. Małżeństwo Batorego z Anną Jagielonką w zasadzie było małżeństwem na odległość. Podejmował różne inicjatywy i przedsięwzięcia i już na starcie miał pod górę, bo przecież na horyzoncie był konflikt z Gdańskiem. Miasto odmówiło wpuszczenia monarchy, a król zafundował miastu blokadę ekonomiczną, która nie trwała jednak długo i nie była mocną zemstą, bo przecież Batory zdecydował się na zawarcie kompromisu, skoro Iwan IV Groźny uderzył na inflanty i zagrażał bezpieczeństwu korony. Rzeczywiście Stefan Batory musiał szybko mierzyć się z bardzo poważnymi problemami w polityce przede wszystkim zewnętrznej, ale także jak powiedziała Pani, dziedzictwem poprzednich rządów spór między miastem, które żyło z handlu zbożem eksportowanym z Rzeczpospolitej przez Gdańsk do krajów zachodniej Europy. Ten spór tlił się od wielu, wielu lat i Gdańsk postanowił wykorzystać przerwę na tronie polskim, by postawić na swoim. Król jednakże pokazał, że charakter ma z żelaza. Zdecydował się założyć regularne oblężenie. Chyba zdobyć się Gdańska wtedy nie dało. Ale samo zagrożenie konfliktem z Rzeczpospolitą było na dłuższą metę zabójcze dla Gdańska. Tak więc skończyło się kompromisem w grudniu 1977 roku w zamian za wysoką kontrybucję 200 tysięcy złotych polskich. Na drodze do tego kompromisu, sześć dni przed jego zawarciem, Stefan Batory popełnił jedyny być może w czasie swojego panowania poważny błąd. Błąd, którego konsekwencji nie mógł przewidzieć, a mianowicie zgodził się, żeby dostać bardzo dużą sumę pieniędzy, też 200 tysięcy złotych polskich, na przekazanie praw do dziedziczenia Prus książęcych. Bocznej linii Hohenzollernów, w sytuacji, kiedy na tronie książęcym w Prusach, w królewcu, znajdował się niepełnosprawny umysłowo i nieposiadający potomków ostatni prawowity władca tej linii Hohenzollernów. Stefan Batory zgadzając się wtedy na boczną linię Hohenzollernów, tę, która ostatecznie tam się ulokuje. I stamtąd wyprowadzi 240 lat później Królestwo Pruskie, a 300 lat później rozbiory Rzeczpospolitej. To można, choć oczywiście z pewnym przymrużeniem oka, no bo przewidywanie na 300 lat naprzód to nie jest umiejętność, której by się wymagało nawet od najwybitniejszych władców, ale można z takim przymrużeniem oka tego rodzaju zarzut Stefanowi Batoremu postawić. Słuchają Państwa audycji Historia Żywa. Dziś o Stefanie Batorym i Janie Zamojskim. Gościem audycji jest profesor Andrzej Nowak. Król dążył do wzmocnienia władzy królewskiej, a łatwo na pewno nie miał, bo z jednej strony była szlachta, z drugiej magnaci. Zatem wojował także wewnątrz kraju. O wojnę domową chyba nie było trudno. To, co pobudzało emocje i konflikty, to władza rozdawnictwa urzędów, jaką dysponował król. To czyniło władzę króla naprawdę wielką. Kiedy wybrany został Stefan Batory, ród Zborowskich, który go wtedy poparł, był bardzo nastawiony na rychłą zapłatę w postaci deszczu najwyższych godności i urzędów. W szczególności zależało im na pozycji kanclerza. Tymczasem Patory docenił szybko talent i ogromne znaczenie dla swojej elekcji wykazane jednocześnie przez Jana Zamojskiego. Co wzbudziło prawdziwą białą furię u części potężnego wówczas małopolskiego rodu zborowskich. I to właśnie jest tło tej niemal wojny domowej, do której wszakże nie doszło, wskutek bardzo twardej postawy i zdecydowania króla i jego kanclerza, czyli Jana Zamojskiego. To jest słynna sprawa Samuela Zborowskiego. Ale tak jak pani powiedziała już wcześniej, bo ta sprawa to się rozgrywać będzie dopiero w latach 1583 4 ale już wcześniej król pokazywał, że nie będzie królem malowanym, to jego powiedzenie także. Otóż Stefan Batory nie tylko poszedł na wojnę z Gdańskiem, ale kiedy tylko pojawiła się Groźba zdrady na Litwie w sytuacji prowadzonej już wtedy wojnę z Moskwą nie wahał się natychmiast zdecydować o ścięciu podejrzanego o zdradę przedstawiciela jednego z najmożniejszych rodów magnackich na Litwie, Chrechorego Ościka. Ale niezależnie od tego, że później podobnie skończy Samuel Zborowski, który będzie prowokował króla mimo ciążącego na zborowskim wyroku infamii Kary wygnania z ojczyzny po prostu bezczelnie przebywał na terenie Rzeczpospolitej, a nawet rozpowiadał głośno, że będzie próbował zorganizować zamach na króla i na kanclerza Jana Zamojskiego i skończył oddając szyję pod topór na Zamku wawelskim w 1584 roku. Przypomnijmy, że powodem wygnania Samuela Zborowskiego było podniesienie broni w obecności króla, jeszcze Henryka Walezego w czasie jego koronacji, kiedy ugodził swoim czekanem urzędnika królewskiego na Wawelu, który próbował rozdzielić go w sprzeczce z innym zupełnie człowiekiem. Jedni uważają Zborowskiego za może troszkę anarchicznego, ale jednak obrońcę szlacheckiej wolności i ustawiają wtedy w roli oprawcy tej wolności i Stefana Batorego i Jana Zamojskiego. W szczególności inni widzą w Samuelu Zborowskim watażkę stanowiącego zagrożenie porządku publicznego w Rzeczpospolitej i słusznie za to skazanego. Przeciwnicy króla i Jana Zamojskiego uważali, że to jest prywatna zemsta kanclerza Jana Zamojskiego właśnie na Samuelu Zborowskim. Sejm uchwalił ustawę, która była takim wyrazem zwycięstwa zborowskich i obrony szlachty przed decyzjami samowolnymi czy indywidualnymi decyzjami króla. Tak jest. Od 1585 roku rozstrzygnięcia w sprawach o zdradę stanu przeszły w ręce całego Sejmu. Wolność rzeczywiście zdobyła kolejny punkt w tradycji politycznej Rzeczpospolitej. Ale to, że Batory na to się zgodził, świadczy o tym, że potrafił pogodzić się z tą tradycją, w której przecież jeszcze raz to powtórzmy, na Węgrzech był już po części oswojony. Drugi taki punkt, który warto przytoczyć, to fakt, że właśnie z panowaniem Batorego wiąże się ta wiekopomna reforma oddzielająca władzę sądowniczą od osoby króla. Wcześniej król był najwyższym sędzią, w 1578 roku Stefan Batory zgodził się, bez entuzjazmu, ale zgodził się na żądanie Sejmu, że jeśli król chce mieć pieniądze na wyprawę przeciwko Moskwie, to musi zgodzić się na ustanowienie Trybunału Koronnego, który będzie funkcjonował odrębnie od osoby króla. I w ten sposób mamy najwyższą władzę sądowniczą oddzieloną od osoby króla za zgodą Stefana Batorego. Panie profesorze, wojny Batorego z Rosją to powód nieśmiertelnej sławy króla, bo ta sława przecież przetaczała się przez kolejne wieki, a w XIX wieku podkreślano, że Batory zwyciężył najstraszniejszego zaborcę. Zgromadził 30-tysięczną armię, przeprowadził trzy zwycięskie kampanie przeciwko Moskwie, w latach 1579 80 81 zdobył Połock, Wielkie Łuki, oblegał Psków. No i wreszcie zawarł z Rosją w 1582 roku w jamie zapolskim rozejm. Polska odzyskała prawie całe inflanty Połock, no a plany Iwana Groźnego zdobycia dostępu do Bałtyku, czyli do Europy, nie powiodły się. Legły w gruzach i jak podkreślają znawcy, ten właśnie rozejm skutecznie opóźnił wzrost znaczenia państwa rosyjskiego o prawie 100 lat i jego dominującej roli w regionie. Rzeczywiście ofensywa podjęta przez Iwana Groźnego na początku lat 60. XVI wieku w kierunku Inflant, w kierunku Bałtyku została rozwinięta z tak ogromnym rozmachem, z którym trudno było się mierzyć pod względem możliwości finansowych i ludzkich Rzeczpospolitej. Wojna przerwana została rozejmem w czasach Zygmunta Augusta jeszcze. Iwan Groźny zdobył większość Infland, trzymał je w ręku i strona litewska znajdowała się w defensywie, czy strona już polsko-litewska, bo to była rzecz pospolita już po Unii Lubelskiej. Batory nie mógł się zgodzić z taką sytuacją, nie miał większych problemów z przekonaniem, dużej części opinii szlacheckiej, to potrzeby ułożenia na te wyprawy. Jak już wspomniałem, w 1578 roku w zamian za swoje ustępstwo w sprawie Trybunału Koronnego uzyskał i czopowe, specjalny podatek właśnie na tę wojnę, i pobór, i zgodę na tworzenie specjalnej chłopskiej piechoty wybranieckiej, która była niezmiernie cenna potem przy zdobywaniu grodów, o których pani wspomniała, Wielkich Łuków czy Połocka. Razem z węgierską piechotą, którą sformował także Batory. Na Litwie część magnatów duchownych na czele z biskupem żmudzkim Michałem Giedrojciem była skłonna raczej skapitulować przed Moskwą. Większość jednakże była gotowa się bronić, walczyć i to pozwoliło Batoremu przeprowadzić te trzy niezwykle starannie przygotowane kampanie. To cechowało jego sposób prowadzenia wojny. To nie była improwizacja. To wszystko pozwoliło na sukces, jakim była najpierw w 1579 roku wyprawa na Połock, druga w 1580 na Wielkie Łuki i trzecia, w której król osobiście był skłonny uderzyć na Nowogród Wielki, na północy państwa moskiewskiego. Zmienił jednakże w ostatniej chwili pod wpływem perswazji swoich doradców ten kierunek uderzenia na bliższy i jak się wydawało łatwiejszy do zdobycia Psków i tam podyktował faktycznie rzecz biorąc warunki tego rozejmu, o którym pani mówiła rozejmu zawartego ostatecznie w jamie zapolskim w początku 1582 roku. Czasem, kiedy zastanawiamy się nad warunkami tego rozejmu staje nam przed oczyma obraz Jana Matejki Batory pod Pskowem. Dumny król siedzi trzymając Szable, swoją słynną batorówkę na kolanach. Przed nim kłaniający się w pas wysłannik cara Iwana Groźnego. Troszkę z tyłu tajemniczy intrygant Antonio Possevino, jezuita, wysłannik papieski, który miał rzekomo pozbawić króla owoców zwycięstwa. Że nie zdobyto tego pskowa, że zawarto kompromisowy rozej W istocie Possevino nie odegrał takiej roli. Oczywiście, jak zawsze, dyplomacja papieska był nastawiony na tę ułudę nawrócenia Moskwy na katolicyzm, ale rozumiał i doceniał, jak ważne jest strategicznie i dla Polski, i dla katolicyzmu, można powiedzieć, to, co robi w tym momencie Stefan Batory. Być może zresztą Batory już wtedy wprowadzał wysłannika papieskiego w swój wielki pomysł zdobycia Moskwy w całości, po to, by iść dalej połączeniu wszystkich sił Słowiańszczyzny, wschodniej i zachodniej, na Turcję, by odbić Konstantynopol. Ten wielki plan Stefana Batorego, na który niestety nie starczyło mu już zdrowia i życia. Są dwie opinie oceniające panowanie Batorego, jedni historycy mówią, że jako król pozostał jednak wojewodą siedmiogrodzkim, osobą o niskich horyzontach, ale drudzy historycy mówią, że chciał właśnie podbić Moskwę, żeby z pomocą podbitej Moskwy ruszyć na Turcję i odzyskać niepodległość Węgier i to było myślenie w skali Europy Środkowo-Wschodniej, był zatem bardzo dobrym strategiem i władcą o szerokich horyzontach politycznych, aż ocierając się o utopię. Krótko panował ten władca, przecież był tylko przez 10 lat królem Polski. To, że tak szybko zdołał wejść w swoje obowiązki, tak energicznie rozpoczynając od oblężenia Gdańska, od zdobywania pieniędzy, te setki tysięcy złotych, czyli no, gdybyśmy to przeliczyli na dzisiejsze pieniądze, to byłyby miliardy, były potrzebne właśnie na prowadzenie ambitnej polityki zewnętrznej, polityki zatrzymania strategicznego zagrożenia, jakie wiązało się z ofensywą moskiewską Iwana Groźnego. I w dalszej perspektywie odrzucenia tego jeszcze większego zagrożenia, jakie wiązało się z ofensywą islamu od południa. Czy tego rodzaju działania świadczą o jakichś niskich horyzontach? Ktoś, kto nastawiony jest na politykę wewnętrzną, oczywiście może zwrócić uwagę na to, że królowi już nie starczyło czasu na może jakieś ambitne przedsięwzięcia reformatorskie, choć na zawsze z jego imieniem będzie związane właśnie ustanowienie Trybunału Koronnego. Także wspaniała instytucja edukacyjna, z której dumna jest Litwa i z której dumna była Polska także. Uniwersytet, który w rzecz Rzeczpospolitej przyjmie nazwę Stefana Batorego. Batory to nie był tylko jakiś tępy żołdak, ale był człowiekiem dalekowidzącym w przyszłość, rozumującym w kategoriach interesu publicznego, to nie mało jak na 10 lat. Ale odziedziczył Koronę i Litwę po Unii Lubelskiej i jak mówią jego krytycy, nie zrobił nic, co dawałoby szansę, by te dwa państwa, dwie części, zrosły się ze sobą. Sprzyjał nawet odrębności i Korony i Litwy. No cóż, myślę, że ci, którzy tak mówią, e, chyba mało czytają źródła. Relacje uczestników tych wojen, które prowadził Stefan Batory i tych, którzy nie uczestnicząc w tych wojnach rozmawiali o nich na sejmikach, dyskutowali o tym, co dobre dla Rzeczpospolitej. Otóż właśnie to zmierzenie się z zewnętrznym wyzwaniem, śmiertelnie niebezpiecznym dla Litwy, a potencjalnie groźnym także dla Korony, Wspólne mierzenie się z tym wyzwaniem. Koroniarze i Litwini przecież razem walczyli pod wielkimi łukami pod Połockiem, pod Pskowem. To cementowało wspólnotę polsko-litewską bardziej niż posunięcia administracyjne. Po prostu Batory pokazał, że Polska i Litwa razem walczą o swoje miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej. Batory natchną Polaków i Litwinów przekonaniem, że my się tak łatwo z tego miejsca wypchnąć nie damy. Dlaczego Batory w jednym z listów pisał, że Polska jest dla niego czyśćcem? Nie jeden z władców myśli o takim raju, kiedy nie trzeba będzie pytać o nic poddanych. Kiedy o wszystkim będzie decydowało się samemu, bo samemu wie się oczywiście lepiej. Zagląda się do lustereczka co rano i pyta się, lustereczko powiedz przecie, kto jest najmądrzejszy na świecie. Myślę, że prawie każdy władca ulega takiej pokusie. Ale w Rzeczpospolitej tak się nie da. To lustereczko to Sejm, to opinia wolna, publiczna, która mówi, oj, dzisiaj zrobiłeś głupstwo, oj, a my to widzimy inaczej. I trzeba, niestety zawsze siłą się nie udaje, tak jak z Gdańskiem, trzeba kompromisy zawierać z tą opinią, trzeba ją przekonywać, trzeba postępować zgodnie z zasadą tantum intende in, in republika, kwantum tuis civibus probabi possis, to znaczy tyle zamierzaj w Rzeczpospolitej, Ile możesz przekonać swoich współobywateli I Batory musiał przekonywać swoich współobywateli do swoich planów W dużym stopniu mu się to udało Jan Zamoyski, wielki kanclerz Większa rzecz jest, mili panowie, Rzeczpospolitą naprawić, mniejsza króla obrać. W jakim stopniu na decyzje i działania Batorego wpływał kanclerz i hetman? Jan Zamojski, no bo królowie się zmieniali, a Jan Zamojski wciąż był i to był drugą osobą w państwie zapanowania Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy. Profesor Henryk Wisner uważa, że Jan Zamojski zrobił karierę, jaka nie stała się udziałem nikogo innego w skali ówczesnej Europy, no bo z pozycji przedstawiciela średniej szlachty wszedł na półkę pierwszego ministra w państwie i zaczynał karierę mając raptem cztery wsie, a kończył, kiedy miał 23 miasta, 819 wsi i to wszystko stanowiło ordynację zamojską, która przetrwała do 1945 roku. Tak, to prawda, że takiej kariery... Różno szukać współcześnie Zamojskiemu w Europie i chyba trudno będzie znaleźć podobną w całej historii Polski, ale nie przesadzajmy znowu z jego rolą w ciągu całego życia. Pamiętajmy, że urodził się w 1542 roku i kiedy umierał Zygmunt August, Zamojski nie był jeszcze nikim specjalnie ważnym poza swoim powiatem, poza ziemią bełską i tam dopiero zaczynał rej wodzić wśród szlachty tegoż województwa bełskiego. Na pewno nie był drugą osobą w państwie w czasach Zygmunta Augusta, ani w czasach Henryka Walezego. Stał się nią dopiero za drugiego króla lekcyjnego Stefana Batorego i próbował być pierwszą osobą w państwie za następnego króla, kiedy pomoże wybrać młodziutkiego, niedoświadczonego, Zygmunta III wazę. Będzie próbował mu narzucić swoją wolę. Za Batorego rzeczywiście, można powiedzieć, Jan Zamojski awansował do roli drugiej osoby w państwie, ale nie mógł nawet marzyć o tym, żeby decydować za króla. Król był niewątpliwie najważniejszy. Wróćmy do początków kariery Zamońskiego. Myślę, że naprawdę kluczowy był przełom w jego wyobraźni, jaki dokonał się w Padwie. Po wcześniejszych, krótkich studiach w Krakowie poczuł się starożytnym Rzymianinem, dziedzicem tej republikańsko-imperialnej tradycji. Uznał, iż teraz wcieleniem najlepszym tego, co najwspanialsze Rzym zostawił w swojej tradycji jest rzecz pospolita że Rzeczpospolita jest jakby nową republiką rzymską. Ta wyobraźnia ożywiona została w jego niezwykle namiętnym językiem pisanych apelach do szlachty województwa bełskiego, które przekonały ich, a później całą szlachtę w państwie polsko-litewskim do formuły elekcji viritim. To on właśnie przeforsował w 1573 roku tę zasadę, iż każdy szlachcic ma prawo brać udział w wyborze nowego króla. Stał się trybunem ludu szlacheckiego, trybunem dumy tego ludu. Uzasadnienie brzmiało tak. Skoro my bronimy Rzeczpospolitej, przelewamy za nią krew, to każdy z nas, który się naraża w tej walce rycerskiej, musi mieć też prawo wyboru jej władcy. Nawet ci, którzy krytykują koncepcję Zamońskiego, przyznają jedno. To właśnie spotkanie, rzesz tysięcy, dziesiątków tysięcy szlachty w akcie wyborczym na polu sejmowym, sejmu elekcyjnego oczywiście, przesądziło o tym, że zrastał się właśnie ów naród obok pola bitewnego ponad podziałami etnicznymi i religijnymi. Po prostu wszyscy mieli to prawo zagłosowania. Na tym zbudował ogromne poparcie. Pamiętajmy, że wtedy Jan Zamoyski był człowiekiem młodym. Miał dopiero trzydzieści kilka lat. I fakt, że przed czterdziestką został podkanclerzem, a w wieku czterdziestu lat stał się kanclerzem wielkim koronnym, a więc objął największą, najważniejszą funkcję polityczną w państwie po królu. I że wkrótce także przejmie funkcję hetmana wielkiego koronnego, a więc połączy co właściwie nie powinno mieć miejsca, dwie najważniejsze funkcje polityczną i wojskową w aparacie administracyjnym Rzeczpospolitej, to świadczy o błyskotliwości tej kariery, która właśnie takiego niesłychanego rozpędu nabierze pod panowaniem Stefana Batorego. Czy można powiedzieć, że Stefan Batory i Jan Zamoyski to był zgrany polityczny duet, że razem osiągnęli więcej? Z całą pewnością bez Jana Zamojskiego Stefan Batory byłby no nie wiem czy jak bez ręki, ale w każdym razie jak z ręką niecałkiem pełno sprawną. Natomiast bez Stefana Batorego Jan Zamojski nie zrobiłby tej kariery, którą zrobił. Tak, to był być może najlepszy polityczny tandem, jaki nam się w historii Rzeczpospolitej zdarzy. Nie wiadomo, czy kanclerz Hetman Jan Zamojski podczas swoich zagranicznych studiów przeczytał księcia Machiavellego, ale wiadomo, że jego kariera polityczna była odwzorowaniem tam zawartych rad, no bo stosował dość specyficzne metody sterowania ludźmi, taką politykę protekcyjną, wiązał przez tę politykę ludzi ze sobą. Z kuźni Zamojskiego rekrutowali się najważniejsi ludzie Rzeczypospolitej. Założył przecież Akademię Zamojską, pierwszą prywatną uczelnię. Było to bardzo systemowe i dalekosiężne w myśleniu działanie. Był jednak tą szarą eminencją i niemalże wicekrólem. Rzeczywiście trafiła pani w sedno pewnej roli Zamońskiego, której też trzeba pamiętać. Był twórcą, można powiedzieć, pierwszej nowożytnej, nie nazwałbym jej jeszcze nowoczesną, ale pierwszej nowożytnej partii politycznej w Polsce. To znaczy dobrze zorganizowanej struktury politycznej, która realizowała cele, jakie stawiał jej przywódca, które często były zgodne z interesem Rzeczpospolitej, ale nierzadko wyrażały coś, co nazywamy z mniejszym już entuzjazmem, interesem partyjnym. Niestety i tę rolę Zamońskiego musimy pamiętać. Odezwie się ona szczególnie w wątpliwy sposób w czasach panowania Zygmunta III Wazy, kiedy wierząc w siłę swojej partii, siłę swojego autorytetu i kontroli nad tą siatką uzależnionych od niego karier, osób, instytucji, będzie próbował poniżyć autorytet monarchy, będzie próbował pomiatać tą niemą bestią, jak nazwał Królewicza ze Szwecji. To oczywiście nie będzie dobre dla Rzeczpospolitej. Nie wszystkie też wybory polityczne samego Jana Zamońskiego były zawsze trafne, ale często jego instynkt polityczny, autentyczne przekonanie, że jest takim wzorem cnót senatorskich przeniesionych żywcem ze starożytnego Rzymu do XVI wieku nad Wisłę, to także powodowało, iż Wiele z jego działań naprawdę było motywowanych przekonaniem o dobru wspólnym. Co do księcia Machiavellego, z całą pewnością czytał księcia Jan Zamoyski i z całą pewnością odrzucał jego naukę. Byłby śmiertelnie oburzony na panią ryby, usłyszał opinię, którą pani tutaj wygłosiła, iż kierował się radami Machiavellego. Machiavelli był najbardziej wyklętym autorem politycznym w szlacheckiej Rzeczpospolitej wieku XVI i XVII i słusznie, ponieważ otwarta pochwała niemoralności była sprzeczna z tym etosem antycznym, republikańsko-rzymskim, który starał się naśladować, nawet jeżeli po cichu ulegał mniej szlachetnym i mniej czystym regułom prowadzenia polityki, jakie były obecne także w starożytnym Rzymie, ale starał się w każdym razie do tego wzniosłego, patetycznego wzorca republikańskiej cnoty nawiązywać Jan Zamoyski. Ale jego krytycy twierdzą, że jako polityk dość skutecznie i bezlitośnie rozprawiał się z opozycją. I tutaj Podają przykład wspomnianego już Samuela Zborowskiego i sprawy Samuela Zborowskiego, ściętego w 1584 roku, jako sprawy, która była obliczona na walkę z magnaterią. To prawda, to właśnie było powodem największego oburzenia części tej opinii szlacheckiej, która wcześniej powszechnie popierała Jana Zamojskiego. Argumenty, które można było wyprowadzić no, z samej doktryny czy z samej retoryki politycznej Jana Zamońskiego zostały odwrócone przeciwko niemu. Po śmierci Zamońskiego w 1607 roku w Rokoszu Zebrzydowskiego tę decydującą batalię poprowadzi najlepszy uczeń, Szlachetny do szpiku kości człowiek, chyba w odróżnieniu jednak od Jana Zamojskiego, a mianowicie Stanisław Żółkiewski. To Żółkiewski pognębił ostatecznie przeciwników politycznych swojego mistrza Jana Zamojskiego już po jego śmierci w 1607 roku na polach bitwy pod Guzowem. Sądzę, że zdecydowanie jednak więcej w tym życiu osiągnięć które sprawiają, że Jan Zamojski znajduje się w panteonie najbardziej zasłużonych obywateli Rzeczpospolitej, a nie w piekle jej prześladowców czy zdrajców. Chodzi tu nie tylko o przeforsowanie przez niego zasady powszechnego wyboru władców. Chodzi nie tylko o to, że wsparł Stefana Batorego. I nawet jego opozycja wobec Zygmunta III Wazy nie jest postrzegana tak negatywnie przecież, bo czy wszyscy kochamy Zygmunta III Wazę? W szczególności warto tutaj rady starego po prostu Hetmana i kanclerza wziąć pod uwagę, a mianowicie jego sprzeciw wobec brania udziału przez Polskę w awanturze moskiewskiej w Dymitriadach, poparciu... Fałszywych kandydatów do tronu moskiewskiego w 1605 roku właśnie o tym dyskutowały sejmiki i tam Jan Zamojski opowiedział się jednoznacznie przeciwko temu. Nie dlatego, że był zwolennikiem jakiejś ustępliwości wobec Moskwy, ale po prostu uważał, że to jest niegodne. Stawianie na fałszywego, jakiegoś wymyślonego kandydata, pseudo-Dymitra, nadszarpnie autorytet Rzeczpospolitej, a Moskwa i tak się obroni przed takim przywiezionym z zewnątrz kandydatem. To akurat, uważam, dobrze świadczy przezorności politycznej Jana Zamoyskiego i o jego dalekowzroczności, bo akurat udział w Dymitriadach na pewno pogłębił trwałą nienawiść moskiewskich elit politycznych do Rzeczpospolitej. Ale jeśli próbujemy tutaj dokonać bilansu życia Jana Zamoyskiego, to nie możemy nie wspomnieć jeszcze przynajmniej o trzech aspektach tego życia poza czystą polityką. To jest oczywiście jego wielka zasługa w formowaniu sił zbrojnych Rzeczpospolitej, ale także patron sztuk, o tym już Pani wspomniała. przecież Zamość podziwiamy do dzisiaj jako perłę renesansu. To jest także Akademia Zamojska, szkoła humanistyczna. No i wreszcie ten ostatni aspekt, właśnie jego dobra. Jan Zamojski stał się wzorem dobrego gospodarza, a czasem przeciwstawiamy te cechy, że Sarmata to umie tylko za szable chwycić, a już nie potrafi gospodarstwa prowadzić. Jan Zamojski za szable umiał chwycić, Sejmik wziąć czarem swojego słowa i mądrością swojej rady i zbudować akademię i miasto i poprowadzić swoje interesy w taki sposób, i stał się jednym z najbogatszych, można władców Rzeczpospolitej, bogatych nie tylko nadaniami królewskimi, ale niezwykle trzeźwym gospodarowaniem otrzymanymi zasobami. Historia żywa.